Piątek 13. Francja. Paryż. Mecz pomiędzy drużynami narodowymi Francji i Niemiec w piłce nożnej. Przed stadionem dochodzi do samobójczego zamachu terrorystycznego. Pierwszy wybuch 20 minut po godzinie 21. Huk był tak ogromny, że aż piłkarze na kilka sekund zatrzymali się na boisku. To taki swojego rodzaju odruch bezwarunkowy. Według świadków po tej eksplozji zatrzęsła się ziemia. Stadion zadrżał. Ponieważ obiekt ten był dobrze chroniony sam w sobie, to do tej ochrony dołożono więcej policji i ochrony na wzór Polskiego Biura Ochrony Rządu, ponieważ na meczu pojawił się prezydent Francji Hollande. Dzięki temu wybuch miał miejsce przed stadionem, a nie na samym stadionie jak planowali terroryści, a przynajmniej takie chodzą słuchy. Zamachowców było ośmiu i atakowali w kilku miejscach naraz. Bary restauracje i co ważne, zaatakowali także salę koncertową Bataclan. Zamach miał miejsce około godziny 23. Wcześniej na Facebooku strona tego lokalu poinformowała, że o godzinie 20.45 zagra znana amerykańska kapela rockowa Eagles of Death Metal i wszystkie bilety zostały wyprzedane. Wszystkie to znaczy 1500. Sam zamach odbył się już po występie zespołu, który zdążył wyjechać z miejsca zdarzenia. Terroryści strzelali do ludzi, którzy słysząc huk kładli się na ziemi, przytrzymywali tak dużą grupę ludzi i co chwilę do nich strzelali. Wszystko to działo się na oczach ponad tysiąca ludzi i trwało ponad 20 minut. Bilans zabitych w tym lokalu nie jest ostateczny, ponieważ mówi się o ponad 90 zabitych i drugie tyle ciężko rannych. Nie jestem sobie nawet w stanie wyobrazić, co ci ludzie przeżyli. Przeczyłam, że do końca swojego życia będą zasięgać terapii psychologów, a nawet psychiatrów. Nie zdziwię się, jak część z nich wyląduje w zakładzie psychiatrycznym na długie lata. Za każdym razem zastanawiamy się, co się takiego stało, że swoboda i wolność europejska zostały zaatakowane przez tak radykalnych terrorystów, którzy w imię jakiegoś tam Boga chcą ginąć zabijając przy tym przypadkowych ludzi. Otóż musimy sobie najpierw wyjaśnić, czym jest terroryzm. Przeczytam Wam teraz pojęcie terroryzmu wyjęte żywcem z Wikipedii. Terroryzm – użycie siły lub przemocy psychicznej przeciwko osobom lub własności z pogwałceniem prawa mające na celu zastraszenie i wymuszenie na danej grupie ludności lub państwie ustępstw w drodze do realizacji określonych celów. Biorąc pod uwagę to, co przeczytałem, wynika, że terroryści pokazują swoją siłę w taki sposób, by wymusić na danym kraju, czyli w tym przypadku Francji, realizację określonych celów. W tym przypadku mszczą się za włączenie się Francji w niszczenie tzw. państwa islamskiego. Nasuwa się więc pytanie, dlaczego nie atakują na inne kraje, które biorą w nich udział? Odpowiedź jest moim zdaniem dość prosta i oczywista. Bo to we Francji ciągle mówi się o multikulti w sposób dobry i oczywisty. Ci terroryści to nie są ludzie, którzy przyjechali tu bezpośrednio z Syrii, by walczyć z tak zwanym Zachodem. To rodowici Francuzi, których rodzice dostali obywatelstwo francuskie. To ludzie wychowani przez rząd francuski, którzy dostali wykształcenie, a rodzice otrzymywali od opieki społecznej pieniądze na przeżycie. Tak, to Francja ma na swoich rękach krew, którą sama sobie wychowała i opłacała. To swojego rodzaju paradoks, do którego nie możemy doprowadzić w Polsce. Jestem w stanie zrozumieć że nie wszyscy islamiści to terroryści, ale faktem jest, że wszyscy terroryści to islamiści. Myśląc zdroworozsądkowo trzeba powiedzieć, że ludzie uciekający z Syrii czy innych państw Bliskiego Wschodu uciekają właśnie przed tym terroryzmem, który miał miejsce we Francji są w swoich krajach mordowani codziennie i to w taki sam sposób jak we Francji. Różnica w brutalności polega na tym, że terroryści często wpadają do wiosek czy małych miasteczek i w kilka minut mordują wszystkich mieszkańców. Rozumiem więc fakt, że uciekają ze swojego kraju, by ratować swoje życie. Nie ma dla nich znaczenia, czy umrą w Syrii, czy w Europie. Nawet wielka część z nich woli siedzieć w więzieniach w Europie niż żyć na wolności w Syrii. Trzeba mieć też swoją mądrość i zdolność do współczucia innym. Ale także trzeba być egoistą w sprawach własnego bezpieczeństwa. Nie możemy pozwolić na to, byśmy przyjmowali zgoła niebezpiecznych ludzi, którzy jeszcze nie dziś, ale za dwadzieścia, może trzydzieści lat będą się panoszyć w Polsce, tak jak się panoszą teraz we Francji. To co tam się dzieje jest efektem polityki imigracyjnej od trzydziestu lat albo i więcej. Teraz zbiera się tego żniwo. A wielcy świata zastanawiają się, gdzie popełniono błąd. Myślę, że i my stoimy w tej chwili przed kluczowym pytaniem i sprawą. Przyjmować uchodźców czy nie? To jest w moim przekonaniu pierwszy krok do tego, co będzie się działo u nas w Polsce za dwadzieścia, a może trzydzieści lat. Jeśli podejmiemy dziś decyzję, że przyjmujemy islamistów do naszego kraju, to będzie pierwszy krok w złą stronę. Gdy u nas już będą tego typu zamachy, co we Francji. Zadamy sobie zajebiście trudne pytanie. Gdzie popełniliśmy błąd? I nikt nie będzie potrafił wtedy odpowiedzieć na to pytanie albo nikt nie będzie chciał przyznać się do tego, co oczywiste. Kolejnym problemem nie jest już tylko fakt, czy chcemy przyjąć Syryjczyków do naszego kraju, czy nie. Problemem jest Unia Europejska i umowa z Schengen, czyli problem otwartych granic. Dziś w Niemczech mieszkają miliony islamistów, podobnie jak we Francji. Jeśli chcieliby przyjechać do Polski i wysadzić się w miejscach publicznych, to wystarczy, że wsiądą do samolotu lub przyjadą tu samochodami i rozwalą to, co będą chcieli. Nie robią tego tylko dlatego, że dla Zachodu jak i samych islamistów tam mieszkających, nasz kraj postrzegany jest jako przedsionek Europy, biedny i nic nieznaczący dla świata zachodu. Kto się przejmie, że w Polsce dokonano zamachu terrorystycznego? Nikt, drodzy słuchacze, nikt. Cieszyć się będą na zachodzie, że terroryzm poszedł na wschód, a nie po raz kolejny uderzył w ich państwie czy mieście. Zapewne nie pamiętacie tego, ale słyszeliście z historii, że był ktoś taki jak Hitler, który wytępił Żydów w Europie. Pomijam, że zabił także miliony Polaków, ale także fakt, że miliony Żydów było Polakami. Nie chcę, żebyście mnie źle zrozumieli. Nie popieram tego, co zrobił Hitler. Jestem tym oburzony i zniesmaczony, a zamach terrorystyczny, jaki miał miejsce we Francji, to bajka, bajeczka w porównaniu z tym, co zrobił Hitler. Nie wiem i nie wiemy i nie rozumiemy, kim był w latach 30. Żyd dla Europejczyków. Nawet... Najlepsza książka historyczna nie pokaże nam tego, jakie panowały wtedy nastroje, albo pokaże nam je w taki sposób, jak dziś pokazuje się Francję. Mimo tych zamachów przez francuskich islamistów nie żywi się niechęci do tej nacji przez Francuzów z krwi i kości. Tak przynajmniej mówi się w mediach. No kurwa ludzie, jak to możliwe? Z takim podejściem do sprawy islamizacji Europy będzie tylko jedna droga ucieczki. Albo biały człowiek z Europy ucieknie gdzieś na Syberię, Grenlandię, Alaskę czy Spitzbergen, albo w zamian za Europę islamiści oddadzą nam swoje pustynie. Myślę jednak, że tak się nie stanie i w Europie pojawi się jakiś człowiek na wzór Hitlera i wytępi ich w podobny sposób jak w tamtych czasach wybili Żydów i Polaków przy okazji. Jestem nawet pewny, że większa część społeczeństwa w Europie w przyszłości stanie przed trudną decyzją palić islamistów czy dać się zabić. Już dziś pojawia się to pytanie, ale nadal wolimy zginąć i kompletnie nie wiem dlaczego tak się dzieje. W imię czego? Wolności? Kurwa, jaka to wolność, jak będziesz bał się wyjść ze swojego domu na piwo czy do sklepu, bo nie wiesz kiedy, gdzie i komu przyjdzie do głowy, by strzelać do ludzi dla zabawy. terroryzmem nie da się walczyć Nie da się nie tylko dlatego, że zamachowcem może być każdy Ale dlatego, że terrorysta ten współczesny To nikt inny jak islamista, który w imię swojego Boga Woli zginąć aniżeli żyć Jeśli antyterrorysta nie zabije tego psychola To on sam wysadzi się w powietrze, by iść do Allaha A w dosłownym znaczeniu, by wyeliminować ją jako świadka I ewentualnego kapusia swoich szefów Drodzy słuchacze z islamizacją Europy jest tak jak z kwarantanną. Gdy jakiś wirus wyrwie się spod kontroli służb, to nieważne kto jest zarażony, a kto nie. Wszyscy zostają zamknięci w pomieszczeniu czy na danym terytorium, bo każdy z tych ludzi jest potencjalnym zagrożeniem roznoszenia niebezpiecznej pandemii w rejony, gdzie nie występuje. Podobnie jest w sprawie uchodźców czy imigrantów. Zapewne nikt nie jest w stanie z milionów ludzi wyselekcjonować tych, którzy uciekają z Syrii dla ratowania życia a tych, którzy chcą się odegrać na Zachodzie, zamachami terrorystycznymi. Prawdą też jest, że to Zachód przyczynił się do tego, co teraz się dzieje w Europie. Po ataku na World Trade Center z 11 września 2001 roku i podjęciu decyzji Amerykanów, by w zamian zaatakować Afganistan, a następnie Irak, a co za tym idzie w zgładzeniu, wydawało się wtedy tyrana Husajna, który tak naprawdę trzymał w ryzach radykałów, którzy dziś tworzą tzw. państwo islamskie. Amerykanie, by pomścić śmierć tysięcy swoich obywateli w zamachu, zaatakowali kraje, w których przywódcy trzymali w ryzach dzikusów. Dziś nie ma już takich przywódców. W ich miejsce pojawiają się radykałowie, którzy niszczą wszystko, co kojarzy się z normalnością. Odmordowania swoich rodaków, poniszczenie wszystkiego, co było w ich kulturze od tysięcy lat. Co dalej? Jeśli nie obudzimy się na czas i nie przestaniemy zachowywać się jak jednostka chcąca doprowadzić do swojego unicestwienia, to należy zamknąć granice Europy. Tak, powtarzam, zamknąć granice Europy. Tych, którzy już tu są, nie wypędzimy, bo wtedy dopiero mogłyby siedzieć sceny dantejskie, ale za 20-30 lat Bliski Wschód nie będzie oddalony od Polski o kilka tysięcy kilometrów, a będzie tuż tuż przy naszej granicy z Niemcami. Będziemy musieli ich wtedy nazwać Bliski Zachód, który będzie bezpośrednio obok nas. A jeśli i my pozwolimy na wpuszczenie ich do Polski, to będzie tuż obok, tuż za ścianą, czy na granicy Twojej działki. A wszystko uzależnione będzie tylko od tego, czy mieszkasz w bloku, czy we własnym domu.